Się znaleźć, nabyć. Dzisiaj będzie mowa o dwóch tytułach: o Chains i Hook. Chains i Hook dwa proste tytuły, aczkolwiek różne od siebie pod wieloma różnymi względami i. Cóż, no nie będę przedłużał, tylko od razu wejdźmy w konkrety. Chains. Pierwszy tytuł jest to produkcja, która już troszkę czasu na Steamie zabawiła. Premiera miała w 2008 roku i co tu dużo mówić, sukcesem tak gra się nie okazała. Do tej pory zebrała tylko 377 recenzji, z czego 75% pozytywnych i nawet była obecna w jakichś bandach, ale pomimo tego, jak widać wiele osób w nią nie gra. Czy szkoda, czy nie? Trudno to ocenić. O co chodzi? Chains, te tytułowe łańcuchy tworzymy w ramach mechaniki Match Free Game, czyli dobierz trzy. Chodzi o to, że mamy dobrać trzy elementy tego samego typu. W przypadku tego tytułu chodzi o kółka, piłki i nie wiem, jak to inaczej ująć. To są po prostu kółeczka, tak na ekranie, gdyż gS jest 2D. Mamy je zaznaczyć, połączyć ze sobą przy pomocy myszki trzy lub więcej elementów tego samego koloru i wtedy one znikają. I często w tego typu grach po prostu mamy oczyścić planszę z elementów. Tutaj to wygląda troszkę inaczej, gdyż mamy 20 leveli i każdy z nich troszkę inaczej pochodzi od tej pierwotnej mechaniki dobierz trzy. W pierwszym po prostu tradycyjnie czyszczamy planszę, przy czym nie chodzi o oczyszczenie jako tako, tylko o to, by połączyć w sumie chyba 100 kulek, przy czym nie naraz, tylko tam po prostu w ciągu. Tak łączymy sobie, łączymy, zdobywamy 100 punktów, przechodzimy level. Później w kolejnych już sprawa się troszkę komplikuje, gdyż na przykład plansza zaczyna być ruchoma, albo znajdują się na jakiejś kolce i wypełnia się nam piłeczkami, czy też kuleczkami, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i jeżeli odpowiednio szybko nie będziemy ich likwidować, łącząc w te trzy i więcej sztuk naraz, to w końcu znajdą nam te piłeczki na kolce, eksplodują, no i level trzeba być zaczynać od nowa, albo zaczną nam wypadać po jakąś planszę. Czasami są przerzucane przez jakiś mechanizm z jednej strony planszy na drugi i po drodze mogą spaść, jeżeli spadnie nam więcej niż nie wiem, 20 w ciągu minuty, dwóch, trzech. Limity czasu tam są różne, nie pamiętam teraz detali. Tu też przegrywamy. Ogólnie, co jest ciekawe, to, to, że w tej grze nie wystarczy spostrzegawczość. Przecież spostrzegawczość tutaj tych kolorów nie jest tak wiele, by trzeba było mieć cokolwiek wzrok. Tak naprawdę dość prosto jest spostrzec, co jak łączymy. Tutaj właśnie chodzi bardziej o refleks, o tempo reakcji, o to, by pod tą presją czasu łączyć to wszystko jak najszybciej i no jest w tym odrobina strategii, gdyż czasem trzeba chwilę poczekać, tak aż spadnie nam kolejna jakaś tam. Kul danego koloru, może zrobić jakiś dłuższy wężyk, by potem sobie odpowiednio szykować te kolejne kulki, które spadną wtedy niżej, etc., etc. Myślę, że jesteście sobie w stanie to jako tako wyobrazić. Mamy też takie troszkę inne levele, gdzie na przykład każdej Kulce jest przypisana jakaś wartość. Tam, nie wiem, 1 punkt, 2 punkty, 5 punktów, 10, 50, 100. I musimy tak je zaznaczyć, stworzyć taki wężyk, taki łańcuch, właściwie ten chain, by uzyskać odpowiednią wartość. W sumie, tak? By na przykład w sumie z wartości poszczególnych kuleczek wyszło nam nie wiem, 229. Taki był chyba wynik do uzyskania na jednym z leveli. Mamy też, nie wiem, równoważnie taką no właśnie równoważnie wagę, gdzie mamy dwie szalki i mamy tak usuwać te kulki, bo ostatecznie na każdej szalce była taka sama waga. Ogólnie ta gra wyciska bardzo, bardzo dużo z tej mechaniki dobierz trzy elementy i robi to całkiem nieźle, przy czym ta mechanika też nie jest jakoś super ambitna, dlatego gdyby ta gra była dłuższa, to pewnie by się znudziła. Mnie przejście całości zajęło 98 minut, troszkę ponad półtorej godziny, przy czym ja też się nie spieszyłem jakoś szczególnie. Też sobie słuchałem do tego jakichś podcastów czy audiobooków i właśnie 20 leveli, ponad półtorej godziny. No taki czas całkiem w porządku, też nie robiłem tego na raz, tylko przez kilka wieczorów z rzędu i bawiłem się całkiem nieźle. Gra jest kolorowa, przy czym kolory są trochę krzykliwe i też muzyka jest... Ja o tym nie myślałem w czasie rozgrywki, ale teraz, właśnie przed nagraniem, włączyłem sobie ją jeszcze na chwilkę, tę grę i ta muzyka jest troszkę taka agresywna, nie wiem, irytująca, jakoś tak może to ma pobudzać, ale to na pewno nie jest coś, co mnie jakoś teraz wieczorem na przykład wychillowało. W czasie rozgrywki to może i wciąga. Zresztą ja też tak jak mówię, tam obok jeszcze leciał podcast, więc pewnie się na tym nie skupiałem. Nawet szczególnie. Tytuł byłby nie najgorszy, tylko zobaczyłem się jeszcze cenę. 4,99 euro. No już Powiedzmy sobie szczerze, 20 kilka złotych za grę na półtorej godziny, która graficznie jest taka sobie. No wprawdzie ciekawie podchodzi o tej mechaniki, ale no jednak. No, regrywalność jest raczej niewielka tutaj. No, raczej bym tyle nie dał. Tak, na jakiejś promocji w banlu za tą złotówkę 2, 3, 4, tak, ale nie za 5 euro. Za tytuł odpowiada. 2DEngine.com Wydawcą jest Meridian No to studio nie wypuściło niczego innego Meridian 4 Meridian 4, kojarzycie pewnie No i to tyle o Chains Przejdźmy do Hook, Hook, Hook Hook, Konkurencja nie śpi Gierka za jedyne 99 centów Która moim zdaniem jest o niebo lepsza I właśnie dzisiaj skradnie Ten odcinek, gdyż Jest to produkcja polska Produkcja polska, bardzo prosta, minimalistyczna, ale zarazem niezwykle angażująca. Odpowiada za nią duet Maciej Targoni i Wojciech Wasiak. Maciek i Wojtek stworzyli także Klocki i OO. Tych dwóch tytułów jeszcze nie sprawdzałem. Mam je na mojej łyżliście. I pewnie kiedyś do nich wrócę. Być może także w tej audycji. Ale dzisiaj skupmy się na Huk. Huk ma, chociaż jest z tytułem świeższym, bo z 2015 roku już ponad 4000 opinii i w tym 97% pozytywnych. No i nie dziwi mnie to, gdyż jest to coś, co właśnie w swojej prostocie jest genialne. Coś, czym powinny być właśnie wszystkie takie małe tytuły, do czego powinno się dążyć takim niemalże ideałem prostej, małej, niewielkiej, taniej gry. Jest to gra łamigłówka, logiczna, relaksacyjna i to właśnie na przykład, to już widać po muzyce, tak jak w Chains, ona była taka, no, Nieszczególnie relaksacyjna, tak tutaj jest subtelna, delikatna, spokojna i naprawdę można totalnie wyczilować. Teraz sobie na chwilkę tylko odpaliłem, bo przejrzałem te tytuły już jakiś czas temu. Chciałem sobie po prostu spojrzeć na nie jeszcze raz, by tam niczego nie przekłamać, etc. I odpłynąłem znowu na kilka leveli na chwilkę. No i ale to już wróciłem, tak jestem z wami, więc luzik. Tak mówię, relaksacyjna łamigłówka, która. Jest naprawdę minimalistyczna pod każdym możliwym względem sama oprawa wizualna. To jest białe tło i na nim szare linie. Ewentualnie tam potem troszkę innych kształtów, gdyż poziom trudności wzrasta i mechanika się troszkę komplikuje. I o co chodzi z tymi liniami? To jest coś w rodzaju takich elektronicznych bierek. To znaczy mamy te szare linie, które mamy jak gdyby zwinąć. Przy czym wygląda to tak, że po prostu klikamy na punkcik, z którego taka linia wychodzi, ta linia wtedy zostaje wciągnięta w ten punkcik i w ten sposób mamy oczyścić planszę. Na czym polega problem? Otóż te linie czasami się przecinają. Na przykład wyobraźcie sobie taki duży X. X, który wychodzi z dwóch kuleczek, po lewej i po prawej. Nie ramiona są x -a. No i to lewe ramię przecina to prawe. Pewnie w 3D to by było, nie wiem, jakieś zaokrąglenie czy coś, czy tam jakaś inna zakładka. No i chodzi o to, że skoro lewe ramię przecina prawe, no to gdy ciągniemy za to prawe, tak, naciskamy ten kuleczkę od prawego ramienia, no to ono się blokuje, zahacza o to lewe ramię, więc najpierw trzeba wyciągnąć lewe i dopiero potem można wyciągnąć prawe i w ten sposób poczyszczamy planżę. No w przypadku X to jest banalnie proste, nie? Po prostu pyk, pyk po sprawie. Ale potem już tych linii jest dużo więcej na planszy. Później też mamy linie zakończone takim haczykiem, że nie tylko coś się może prześniać, ale też one wsuwając się mogą tym haczykiem zahaczyć o coś innego. Mamy też różne dziwne mechanizmy. W ogóle całość wygląda tak na pierwszy rzut oka, gdybyście sobie obczaili skiny, jak jakiś schemat obwodu elektrycznego. znaczy niektóre lewele tak wyglądają, gdyż tam mamy też takie przełączniki, zwrotnice, nie wiem jak to nazwać. Chodzi o to, że gdy mamy na przykład takie kółeczko z kreseczką, która ją przecina na pół, ze średnicą, i ono wiecie, ta średnica może się zgadzać ogólnie z linią, a może być do niej prostopadła, i wtedy po prostu nie przechodzi ten jak gdyby impuls, który ma wciągnąć kreseczkę dalej. Ciężko jest to wytłumaczyć tak ustnie, ale w praktyce sprawdza się to wszystko doskonale. Tak jak mówię, całość jest niby prosta, nie? no bo w gruncie rzeczy tutaj właśnie nie chodzi o refleks, tak jak w części, a tylko i wyłącznie o spostrzegawczość i rozumienie zasad funkcjonowania poszczególnych mechanizmów. Ale w tej prostocie jest jakaś metoda, bo każdy kolejny level, pomimo tego, że teoretycznie nie jest jakoś super skomplikowany, jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Takim wyzwaniem, które nas raczej nie zniechęci, nie sprawi, że zaczniemy rage quitować, ale jego rozwiązanie da nam satysfakcję, a przejście całości, w sumie 50 leveli, to już jest takie naprawdę małe poczucie spełnienia. Level jest 50 i w tych ostatnich mamy coś ale drugą szansę. To znaczy, że możemy się kilka razy pomylić, bo naprawdę już tych kreseczek i mechanizmów jest tyle, że można są dostać, ale też z doświadczenia własnego wiem, że gdy się wszystko zrozumie i gdy ma się przytomny umysł, niezmęczony wzrok i patrzy się na ten ekran, to można tak wszystko jednak rozebrać na elementy pierwsze, że i bez marnowania tych szans dodatkowych można wszystko spokojnie przejść. Ten poziom jest naprawdę idealnie wyśrubowany, wyważony widziałem taką opinię, znaczy nie wiem, może to było żartobliwe, że można by zaimplementować właśnie ten grę Hook jako symulator otwierania zamków w jakiejś RPG i chociaż no wiecie, to nie byłoby szczególnie realistyczne, tak, bo w zamku raczej nic tam się nie zmija w taki sposób, ale jako właśnie taka łamigłówka, taki przerywnik, myślę, że to by się mogło sprawdzić całkiem nieźle i nie, niepowodzenie kończy się złamaniem wytrychu czy czymś takim. To mogłoby zagrać i tak się zastanawiałem, czy gdybym miał robić coś takiego powiedzmy, nie wiem, 100 200 tysiąc razy w obrębie gry z masą skrzynek czy jakiś tam drzwi do otwarcia, to i tak myślę, żeby mi się to nie znudziło, bo chociaż tutaj też niby ta regrywalność nie jest duża, to jednak to ja mówię. dzisiaj odpaliłem to na sekundkę, tylko żeby Przypomnieć sobie to te wizualia, ten dźwięk, przejrzeć design leveli i od razu mnie to znowu wciągnęło, tak? bo to jest naprawdę przyjemne i to też jest taki, no nie wiem, może być rozgrzewka dla umysłu, ale może być też po prostu chwilą relaksu, chill bo chociaż niby tam się jakoś musimy skupić właśnie na tych wszystkich mechanizmach i objąć całość ekranu wzrokiem, to, to nie jest czynność jakoś tam męcząca, a wręcz przeciwnie, no, tak jak mówię, ja polecam. Całość przeżyłem w 66 minut, niby krótko, ale też bawiłem się przez, nie wiem, 3-4 wieczory po kilkanaście minut dziennie i zresztą widziałem, że niektórym zeszło troszkę więcej. Ludzie pisali, że 3-4 godziny im to zajmowało, więc czas jest pewnie różny. No, mnie się akurat udało szybciej. Ale i tak nie żałuję, tak? I tutaj ta cena euro to w ogóle bierzcie od razu, tak? A jak będzie na jakiejś przecenie na Steam, czy coś, czy w jakimś zimobraniu, bo wydaje mi się, że tytuły Maćka niego i Wojtka Wasiaka są dostępne w zimobraniu. Jeżeli się tam pokażą, to bierzcie śmiało, nie czekajcie. I cóż, to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Życzę wam przyjemnej rozgrywki i żegnam się z wami. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Cześć.